Rok 1891 ukazał się pierwszy tom wierszy Kazimierza Przerwy Tetmajera Poezję. Oprócz cech charakterystycznych dla późniejszej twórczości poetów młodej Polski zawierał jeszcze utwory dotyczące spraw społecznych. Ich autor urodził się przecież w 1865 roku. Rok wydania Tomiku uznaje się za początek nowej epoki, młodej Polski. Nazwa epoki Młoda Polska pojawiła się w tytule artykułów Artura Górskiego, wydrukowanych w życiu w 1898 roku. Do głosu doszło kolejne pokolenie Polaków. Młodzi chcieli odrodzić Polskę, kontynuować ideę romantyzmu, czyli odrzucić ideały pozytywizmu, który... Pojawił się po krwawym stłumieniu powstania styczniowego, odrzucić pracę organiczną pracę u podstaw. Stąd przyjęta jest także nazwa neoromantyzm dla młodej Polski, której finał zbiegł się z końcem I wojny światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Ale młoda Polska nazwana jest także między innymi modernizmem, to przeciwstawienie się poglądom poprzedniego pokolenia i łączność z dziejącym się gwałtownym rozwojem przemysłu wynalaz. I odkryć, Ale ta cywilizacja postępu końca wieku niosła obawę o jej trudne do przewidzenia skutki, co ujawniał dekadentyzm. W kulturze wielkie powieści pozytywistyczne np. Na nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czy Lalkę Prusa-Sienkiewiczowskiej dzieła ku pokrzepieniu serc przysłaniała poezja mistrzów Kazimierza Przerwy Tetmajera, czy związanego z kółkami socjalistycznymi Jana Kasprowicza, także Leopolda Staffa. Również dramaty Stanisława Wyspiańskiego, Noc Listopadowa, Wyzwolenie, Wesele i Gabrieli Zapolskiej, Moralność Pani Dulskiej, Panna Maliczewska, czy powieści Władysława Rejmonta, Chłopi i Ziemia Obiecana oraz Stefana Żeromskiego, Ludzie Bezdomni. W malarstwie to czasy Aleksandra Gierymskiego, Władysława Podkowińskiego, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowskiego po prostu impresjonistów. Obok nich podziwiano symbolistę Jacka Malczewskiego. Z kolei wyjątkowy styl w muzyce młodej Polski stworzył Mieczysław Karłowicz w rapsodii litewskiej smutnej opowieści, Ludomir Różycki w balecie Pan Twardowski czy Karol Szymanowski w balecie Harnasie, Pieśniach, Mazurkach. Dziś o młodej Polsce, kulturze epoki i niepodległości. Historia Żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, Adam Mickiewicz w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego wydanych w Paryżu. W 1832 roku napisał, że potęgę Polski można zbudować wyłącznie w oparciu o kulturę, religię, rodzinę. Czy dzisiejsi bohaterowie młodopolanie z taką pełną świadomością odwołali się do mistrza romantyzmu polskiego, dokonali zrywu, ale w kulturze. Ten zryw zaowocował wybuchem talentów na przełomie XIX i XX wieku. Zjawiska ujmowane jedną nazwą, a właściwie kilkoma, bo sama pani redaktor wyliczyła kilka możliwych nazw dla tej kultury epoki przełomu XIX i XX wieku, a więc młoda Polska, ale także neoromantyzm, ale także modernizm. Otóż na te zjawiska składają się tendencje bardzo różne. To co wspólne to pokoleniowy bunt wobec dziedzictwa pozytywizmu. To jest chyba jedyna wspólna rzecz. Generacyjność jest bardzo ważnym zjawiskiem w naszym życiu. Młodzi i starzy spierają się ze sobą nie tylko w XXI wieku, ale od wieków, odkąd zwłaszcza historia przyspieszyła, od końca XVIII wieku, kiedy doświadczenia ojców coraz trudniej są przekładalne na świat wyobraźni, świat oczekiwań synów czy córek. Ten przyspieszający rytm historii, a to poczucie przyspieszenia było przecież także bardzo silnie odczuwalne, w warunkach przemian cywilizacyjnych, modernizacyjnych, o których mówiliśmy dwa tygodnie wcześniej, kiedy po ulicach miast zaczynają kursować tramwaje, kiedy pędzi już przez ulice niektórych tych najwyżej rozwiniętych miast pogotowie, kiedy pojawiają się pierwsze samochody, kiedy instalowane są pierwsze telefony. Ta nowoczesność pojawiająca się w życiu codziennym pokazuje, że to, co było światem życia światem wyobraźni, światem oczekiwań poprzedniego pokolenia już nie wystarczy nowemu. I pojawia się jednocześnie drugie pytanie. Ale może ten postęp cywilizacyjny, to co przecież głosiło pokolenie pozytywistów, o to chodzi. Przecież głosili pozytywiści, żebyśmy żyli coraz wygodniej, żeby ciekła czysta woda z kranu. Kwestia kanalizacji miejskiej, żeby zapewnić lepszą opiekę lekarską ludziom. Czy to wystarczy? Pyta następne pokolenie. A może to jest za nisko uplasowany ideał? Może powinniśmy szukać czegoś innego? To jest także pewnego rodzaju bunt przeciwko przekonaniu, że rozum, pozytywistyczny rozum rozwiąże wszystkie problemy człowieka. Stąd właśnie także określenie tego zwrotu mianem neoromantyzmu. To jest przejaw pewnego rodzaju falowania czy zmienności epok, w których te epoki ogłaszające triumf rozumu i rozwiązanie wszelkich sprzeczności w życiu człowieka za pomocą racjonalnych projektów, co najmniej od oświecenia datuje się ta wizja zakwestionowana przez romantyzm, przywrócona w pozytywizmie, doczekała się znów zakwestionowania właśnie w okresie nazywanym także neoromantyzmem w okresie młodej Polski, modernizmu, okresie, który bynajmniej do Polski tylko nie ogranicza swojego zasięgu, ale przetacza się przez całą kulturę europejską. To jest czas wpływu Fryderyka Niczego z jego wizją energii, czynu, woli nad człowieka, który łamie te reguły pospolitego rozumu jako mieszczańskie, trywialne, nieobowiązujące tych największych, najwybitniejszych, tych przekraczających bariery. Marzenie o przekraczaniu tych barier. Indywidualizm, przekonanie o potrzebie wyrośnięcia ponad tłum, ponad ten tłum, który określa się terminem filistrzym. Ci drobnomieszczanie, których drobnymi ideałami się gardzi. Nie wystarczy już nam tylko ta czysta woda w kranie, ale chodzi nam o coś zupełnie innego, coś więcej, coś co przywróci przekonanie o wielkim sensie życia. To są jakby przeczucia, motywy ideowe, które towarzyszą zjawisku młodej Polski czy modernizmu, patrząc na to szerzej w skali całej Europy poza niczem, to jest powrót do pesymistycznej filozofii Schopenhauera, Artura Schopenhauera, która nie oczekuje postępu, ale kwestionuje właśnie podstawy tego postępu, jako swego rodzaju kryzys przerostu cywilizacji nad potrzebami ludzkiego życia. Te wszystkie motywy i jeszcze znacznie więcej innych, których nie ma czasu tutaj przywoływać, składają się właśnie na swego rodzaju ideową podbudowę młodej Polski, i na wielokierunkowość rozwoju tego zjawiska. Walka ze sztuką. Podobnie jak religia, metafizyka, mistyka, sztuka jest oknem ku nieskończoności. Pryzmatem, przez który, nie mogąc objąć jej całej to z tej, to z owej strony w bezdenno odchłań jej wyglądamy. Biedni pójdą w tym buncie ku czystej sztuce, przekonaniu, że sztuka właśnie nie powinna służyć żadnym utylitarnym celom. Utylitaryzm to w pozytywizmie był nadrzędną cechą, prawda? Wszystko powinno służyć postępowi, wszystko powinno służyć dobru powszechnemu, a teraz zbuntowani młodzi ludzie mówią, nie, sztuka jest dla sztuki, tylko nie powinna niczemu poza sztuką służyć, żadnej Idei, czy to ludu, czy to narodu, czy postępu. Po prostu artysta jest w pewnym sensie nad człowiekiem, który służy tylko ołtarzowi sztuki. Tego rodzaju idee wyłożone między innymi przez Zenona Przesmeckiego, Miriama, w jakiejś mierze także głoszone przez szczególnie popularnego wtedy na przełomie xix xx wieku twórcę młodej Polski, jedynego, który zrobił można powiedzieć karierę światową, wtedy krótkotrwałą, ale niewątpliwie światową, a na pewno europejską, Stanisława Przybyszewskiego. No jego sztuki były grane w całych Niemczech, w całej Rosji. Dzisiaj, jeśli do nich sięgniemy, są one nie do czytania wskutek, pretensjonalności języka, sztuczności wykreowanych postaci, ale to właśnie przekonanie o zdolności sięgnięcia przez artystę stojącego ponad tłumem ponad filistrami, do głębin życia ludzkiego zmagającego się z popędami, zwłaszcza seksualnymi, płciowymi, uczyniło na kilkanaście lat z Przybyszewskiego swego rodzaju bóstwo sceny kulturalnej Europy Środkowej i Wschodniej. A więc to właśnie z jednej strony Przybyszewski czy Przesmystki prowadzą młodą Polskę ku kultowi sztuki dla niej samej, prawda? oderwaniu od idei służby. No ale w warunkach polskich, podzaborowych, ożywienia życia politycznego, nadziei na sens walki i pracy na rzecz niepodległości, tych zjawisk, o których mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, program Sztuki dla Sztuki no, nie mógł być zwycięski, nie mógł przeważyć nad tendencją połączenia w nowy sposób tej sztuki wyzwolonej od ciasnego gorsetu pozytywizmu z pewnego rodzaju sprawą inną niż sztuka. Jedni połączą zatem młodą Polskę z hasłem sprawiedliwości społecznej. To właśnie wczesny Kasprowicz. Jego, jak pani redaktor przypomniała, pewnego rodzaju inspiracja no myślą socjalistyczną. Ale bardzo szybko przejdzie to w zupełnie inną stronę. Nawet cierpiał, bo był aresztowany, rozwiodła się z nim żona. Tak, takich właśnie przemian indywidualnych u czołowych twórców kultury młodopolskiej było więcej. Nie tylko u samego Jana Kasprowicza. Choćby inny sztandarowy przykład. Leopold Staff, młodziutki poeta, którego tomik z potędze z 1901 roku jest swego rodzaju manifestem programowym nad człowieka niczańskiego. Wiersz Kowal, który no, w takich bardzo patetycznych, twardych słowach mówi o patosie czynu indywidualnego, który jest w stanie określić własny los i los tych innych, którzy do czynu nie potrafią się zmobilizować. Przechodzi do ideałów franciszkańskich w swoich kolejnych tomikach pokory, poszukiwania harmonii z naturą. To właśnie jeden z owych przejawów zmienności ideałów młodopolskich. Ale pewnie tego, co najważniejsze w kulturze młodej Polski, trzeba szukać na styku tego generacyjnego buntu przeciwko dziedzictwu pozytywizmu, z poszukiwaniem nowej formuły idei polskiej. No stąd właśnie Młoda Polska, Polska. a nie Jugendstil, jak się to nazywało w krajach niemieckich, prawda, bez określenia narodowego. I tutaj Wyspiański, tutaj w jakiejś mierze także przemiany twórczości Stefana Żeromskiego są chyba najbardziej wyraźnymi znakami tego, co tworzy jednak główny nurt młodopolskiej literatury. W sztuce to będzie oczywiście twórczość poza Wyspiańskim, na pewno Jacka Malczewskiego. Tak jak pan profesor wspomniał, zatem moda polska różne oblicza miała, ale generalnie rzecz można, kultura tamtego czasu stała się enklawą zagrożonej przez zaborców kultury polskiej tożsamości narodowej miejscem, gdzie ta tożsamość funkcjonowała i była pielęgnowana. To jest ta główna wartość, pomijając to, iż była to także sztuka dla sztuki. Sądzę, że warto, korzystając z pytania pani redaktor, zwrócić uwagę na pewne przesunięcie geograficzne. Centrum polskiej kultury w tym czasie, w tym okresie młodopolskim. Do Krakowa, o, tak? ile Do Galicji szerzej bym powiedział, do zaboru austriackiego, ale Kraków niewątpliwie jest tutaj najważniejszym centrum, ale Lwów także jest bardzo ważnym centrum, Lwów za Zapolskiej, Lwów Kasprowicza. No i Zakopane. Oprócz Krakowa i Lwowa, to Zakopane jest jeszcze jedną stolicą polskiej kultury, staje się wtedy, co łączy w sobie zarówno tę myśl o niepodległości, bo spotykają się tam właśnie nie tylko twórcy kultury, ale także politycy, którzy knują, spiskują na rzecz wspólnej pracy, by Polskę odbudować. Tam przecież będą odbywały się te kluczowe konferencje przed pierwszą wojną światową. No i tam spotyka się elita kulturalna, trójzaborowa, ale to w Zakopanem ona właśnie znajduje wspólne miejsce obrad, dlatego że atrakcyjną siłę tego miejsca można zrozumieć przez pryzmat kultury młodopolskiej. To są przecież dzikie Tatry, to są dzikie góry, to jest wyzwanie tej nieokiełznanej przyrody. To nie jest coś rozumnego, racjonalnego, poukładanego od cyrkla i od linijki, tylko to jest właśnie ta przypominająca rozmaite mroczne tajemnice natury, perspektywa groźnych gór. Zresztą przypomnijmy, wspomniany przez panią redaktor Genialny, niewątpliwie genialny twórca muzyki europejskiej początku XX wieku Mieczysław Karłowicz przerywa no, tragicznie swoją wspaniałą, rozpoczynającą się dopiero karierę muzyczną, wspinając się na mnicha i z niego spadając, ginąc w wypadku w Tatrach zaledwie w wieku bodajże 29 lat. To właśnie ta pokusa niebezpiecznej przygody tutaj także przyciąga jakby tych, którzy nawet jeśli nie szukali niepodległości Polski, to szukali czegoś w rodzaju przeżycia, przeżycia groźnego, niebezpiecznego. A więc to przesunięcie ośrodka Kulturalnego z Wilna, gdzie to centrum było niewątpliwie na początku wieku XIX, dzięki legalnie działającemu wtedy uniwersytetowi, z którego wyjdzie Mickiewicz Słowacki, tylu innych wspaniałych twórców kultury. Potem Warszawy, gdzie przecież jest to miejsce i kolejnych etapów kariery słowackiego i oczywiście Chopina. Później Warszawy Pozytywistycznej, gdzie mimo ciemnej nocy apuchtinowskiej ukazują się czasopisma bardzo ważne dla kultury pozytywizmu. Toczą się debaty w salonach pozytywistycznych elit stolicy kongresówki. To właśnie w okresie przełomu wieku XIX i XX to wolny w pewnym sensie Kraków. Wolny Lwów, to znaczy wolny od takiego najbardziej brutalnego nacisku zaborczego, stwarza doskonałe warunki do rozkwitu kultury i połączenia jej na nowo z pytaniami politycznymi, tak jak uczyni to w najbardziej genialny sposób Stanisław Wyspiański. Kto walczy? Polska z carem. Pod Moskwę na gniazdo carów. Wiodłam Cezara Franków. Szczęście unosiło skrzydła. Rycerzy wiodłam. Kochanków. Ja, Napoleonidów Pani. Odzyszczesz, rycerzy kochanków. Leć. to duszami zaciążę. Zwycięzców ramiony uniosę na bój. Leć. Sandały zwiążę. O, olimpijskie dziwiża uwadziłam. Ażem uklękła. Kto będzie im wrogiem? Książę. Oni jego pochwycą. Zdradą. Nie. Oni tam wlecą gromadą i pochwycą książęcia w półśnie. Pójdziesz za nimi. Nie. Niech walczą twarzą w twarz. Niech pierś o pierś ubroczą. Niech działa na się zatoczą, uderzą. Miecz o miecz. Przeznaczeniu ty nieposłuszna. Rzecz ma się dopełnić już. Ty wielka, a ty małoduszna. Niechaj podejmą oręże i idą walczyć jak bogi. Olimpu, zeszłam progi Poznajesz gorgony węże, Trojej dobyłam tą władzą Wsławiłam odysa nad mężę księcia pochwyce jeńca Dobywcom trojej biada Nie zwyciężysz Zwyciężę. Losów dopełnić muszę Kajdany zejmę i pokruszę Orlico, nie zwyciężysz. Orlico gdy rzucę tarcz strasznolicą, gdy widmem zatrwoże duszę i najmocniejszy pan. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Jedynki Polskiego Radia. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem czyś. Chociaż raz chodził po rynku w Dragowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi wzrok stańczyka przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi, od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place ulice i domy znajomy z biełk, twoja mowa co śli pięknem wierszy Mickiewicza powieściami Sienkiewicza z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą mądre bajki Krasickiego ty Słowackiego Przeżyć Twych bogactwo, To ojczyzna Twa To ojczyzna Twa I dzisiaj Ty Żyjesz w kraju tak bogatym Historią swą Nową sztuką trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak po pokoleń muszą wciąż kwitnąć by kraj dalej trwał bez historii mowy sztuki bez mądrości tej z nauki naród się zamienił w bezimienny kraj dziś ojczyzna jest w potrzebie czeka Ciebie Wierzy w ciebie tysiąc lat historii, patrzy w serce Twe, masz obronić co najlepsze, by służyła Polsce jeszcze, liczy na Twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Profesor Tadeusz Boruta z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych uważa, że to był ten moment Polski, czyli epoka młodej Polski, kiedy naród się zjednoczył, a to nadawali właśnie ludzie kultury i że to zjawisko nie ma precedensu w historii, nigdy bowiem artyści, intelektualiści nie byli tak bliscy robotnikom i społeczeństwu. Czy pan profesor podziela ten pogląd? Rzeczywiście, kiedy przyglądam się aktywności społecznej, publicznej, może raczej tak powiedzmy, wszystkich warstw funkcjonujących w życiu Galicji początku XX wieku, to jest to fenomen ponadstanowego właśnie, przecinającego wszystkie warstwy społeczne współdziałania ludzi w tysiącu rozmaitych towarzystw, upiększania miasta, czy to jest Sanok, czy to jest Jasło, czy to jest Kraków, czy to jest Lwów, miasto duże czy małe, Inicjatywy dotyczące wspólnego świętowania, pełno takich obchodów, na których spotykają się wszyscy od praczki, stróżki domu, po hrabinę, która mieszka w pałacu najbliższym danego miejsca. To są także inicjatywy kulturalne ściśle, towarzystwa śpiewacze, czy orkiestry, czy towarzystwa dramatyczne, teatralne. To jest taki stopień aktywności w życiu publicznym, jakiego nigdy wcześniej, ani nigdy później, nad czym z ubolewaniem <gryw> można się pochylić, w naszej historii nie było, to znaczy prawie wszyscy ludzie dorośli czy dorastający nawet i dorośli są zaangażowani w takie czy inne towarzystwa i organizacje społeczno-kulturalne, tak by można było to powiedzieć. No może nie było telewizorów, które odciągałyby ludzi od takiej aktywności, tym bardziej nie było smartfonów, które w ogóle odciągają ludzi od żywych kontaktów z innymi ludźmi. Ale to właśnie potrzeba i możliwość legalnych kontaktów tego rodzaju sprawia, że rzeczywiście fenomen, o którym wspomniała pani redaktor, ma miejsce i pozwala on na upowszechnianie tej kultury wysokiej, o której mówimy tutaj. W różnych zresztą formach, bo Młoda Polska to jest także czas kabaretów. Czas balonika, zielonego balonika kabaretu krakowskiego, który wypełniały teksty Tadeusza boja to jest także ta lżejsza muza, która sobie szydzi trochę z tych młodopolskich gór w pelerynach czarnych i z fantazyjnie zawiniętymi szalami upajających się własną wyższością nad zwykłymi ludźmi. Wiersz inauguracyjny na otwarcie piątego sezonu Zielonego Balonika. Już się piąta zima znaczy, jak w tych starych murów cieniu walczym z odwagą rozpaczy, przeciw mózgów rozmiękczeniu. Walczym mężnie, lecz bez wiary, przeciw tej krakowskiej hydrze, patrząc rychłoli ofiary i z naszego grona wydrze. Przeżyliśmy tu, w tej sali, pięć lat, Naszych młodych rojeń. Tutaj życieśmy czerpali z tak zwanej czary upojeń. Weszliśmy w te ciche bramy w naszych lat młodzieńczych wiośnie, niewinni jak dziecię mamy, gdy piersi je tuli radośnie. Weszliśmy pełni zapału, że zmienimy świata kolej, że stworzymy choć pomału Polskę, co ma wełbie olej. To jest właśnie całe bogactwo kultury, rzeczywiście wyjątkowe. Skoro profesor Boruta wypowiedział te słowa, które przytoczyła pani redaktor, to warto sobie uświadomić, że jest to na pewno właściwe spojrzenie historyka sztuk plastycznych. Ponieważ niewątpliwie młoda Polska jest czasem najwspanialszego rozwoju polskiego malarstwa, Intensywności, powiedziałbym, zainteresowania sztukami plastycznymi. Towarzystwo Sztuka powstałe w 1897 roku. Aktywizacja istniejącego znacznie wcześniej już Towarzystwa Zachęta, nie tylko zresztą działającego w zaborze austriackim. Pewnego rodzaju masowa publiczność, którą zdobywają rzeczywiście fascynujące, czasem świadomie prowokujące płótna polskich autorów, nie wiem, Szał Podkowińskiego. Czy melancholia albo błędne koło Jacka Malczewskiego, czy płótna Józefa Mechofera, niekiedy przedstawiająca architekturę, a niekiedy przecież jakieś niezwykłe sceny o symbolicznym wymiarze jak ogród w pewnym sensie zaczarowany ogród można byłoby powiedzieć. To są zjawiska, które nie interesują tylko małej grupki krytyków, ale są dyskutowane, no znów właśnie w tych towarzystwach, w których uczestniczą ludzie wszystkich stanów, wszystkich grup społecznych i szukają tam jakiegoś sensu, jakiegoś kontekstu. To chyba najpiękniej ujął ktoś, kto łączy w sobie Geniusz plastyczny i geniusz literacki Stanisław Wyspiański. Jego wesele jest niewątpliwie najwspanialszym pomnikiem, razem z wyzwoleniem trzy lata późniejszym z 1903 roku, spełnieniem ideałów młodej Polski w pewnej syntezie, wyjątkowej syntezie, zarówno społecznej, gdzie chłopi spotykają się z przedstawicielami, spadkobierców ziemiaństwa i spotkaniem także właśnie wrażliwości artysty, który wie, co to znaczy służyć sztuce, najwyższej sztuce, gorącego patrioty, który odnajduje sens tej młodopolskiej działalności w słowach, jakie wypowiada bohater wyzwolenia Konrad. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Te słowa i ich kontynuacja wzywająca do, do czynu, o Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków, Ty nie wiesz, czym być może, Straż Polska u Twych znaków. Nie ścierpię już niedoli, ani niewolnej nędzy, Sam sięgnę lepszej doli I łeb przygniotę jędzy. Zwyciężę na tej ziemi, Z tej ziemi państwo wskrzeszę, Synami my Twoimi Błogosław czyn i rzeszę. Przepraszam za moje niezdarne odtworzenie tych słów monologu Konrada, z wyzwolenia Wyspiańskiego, ale myślę, że one zasługują na przywołanie tutaj, by pokazać kluczowe idee dla tego młodopolskiego zwrotu. Poczucie siły, do tego się tutaj odwołuje, siły jednakże, która nie jest już siłą tylko artysty wyniesionego ponad tłum, ale poczucie siły, która ma pociągnąć do czynu rzeszę, to znaczy społeczeństwo, to znaczy cały lud, cały naród. I w poczuciu pewnego rodzaju buntu, buntu już nie adresowanego abstrakcyjnie, artystowsko, ale buntu przeciwko zniewoleniu, zniewoleniu Polski, przywraca syntezę sztuki z programem niepodległościowym. Wtedy to w ten błękitny ranek: Konrad Erynnis z Eryniami, zaprzysiężony bóstwom brat, niewolnik razem i kochanek. Wybierzy w świat, na lot, na szary świt, w błękitny świt. Miecz w ręku mając, wzrok wydarty, otoczony chórem w wieńcu żmi, jako ten wasz czterdziesty czwarty, w naród wołając, więzy rwi. To, co zrobił Wyspiański w swoich dwóch arcydziełach dramatycznych, to samo w pewnym sensie jako manifest ekspost napisany manifest można tak powiedzieć młodej polski stworzył najważniejszy krytyk literacki ideolog tego czasu czyli Stanisław Brzozowski w swojej legendzie młodej polski z 1909 roku Tworzyła się zatem, panie profesorze, pewna wspólnota, która, jak pan podkreślał, wychodziła poza podziały stanowe, poza konwenanse i była ta troska o tę wspólnotę polską i ona przebijała w większości twórczości tamtego czasu, by zachować tę polską tożsamość. To był ten zryw kultury. No możemy obserwować to zjawisko także na przykładach twórczości pisarzy, by wrócić do tego rodzaju aktywności kulturalnej, którzy niekoniecznie zdają się zamknąć wyłącznie w epoce młodej Polski. Mam na myśli Stefana Żeromskiego czy Władysława Reymonta, bo przecież syzyfowe prace to w pewnym sensie jakby pomost pomiędzy pozytywistycznym hasłem zmagania o wykształcenie, ze świadomie przyjętą już postawą buntu przeciwko zniewoleniu narodowemu, wezwaniem do aktywizmu, jeszcze bardziej charakterystyczne dla epoki młodej Polski te teksty literackie Żeromskiego, które odnoszą się do wspomnienia powstania styczniowego, jego wierna rzeka, czy orzeszkowej, przecież sztandarowej można tak powiedzieć pisarki pozytywizmu ostatnie opowiadania z Gloria Victis na czele to są opowiadania już całkowicie realizujące ten program młodopolskiego patriotyzmu, aktywizmu pochwały, czynu nawet jeżeli pociągnął on za sobą wcześniej straszne ofiary to te ofiary nie są poniesione na darmo w przypadku Reymonta przejście od drapieżnej wizji kapitalizmu ziemi obiecanej z 1899 roku do wielkiej epopei chłopskiej, do chłopów opublikowanych kilka lat później, to nie jest przejście tylko z miasta na wieś, ale to jest także pokazanie fermentu ideowego, który dociera do chłopów, do warstwy chłopskiej, fermentu, który ma tajemniczy kierunek, kierunek, jaki nadaje mu postać Rocha. Teoretycznie tylko drugoplanowa, a w istocie kluczowa dla zrozumienia tej wielkiej powieści Władysława Reymonta, postać tajemniczego, powiedziałbym aktywizatora, paskudne słowo, ale chwilowo nie potrafię znaleźć innego, energii ukrytej w ludzie polskim, energii, która prowadzi do samoorganizacji i do czynu. To jest właśnie to, do czego wzywa także Wyspiański w Weselu, co chce przełamać tę niemożność czynu swoją wizją Zamykającą wesele wizją, która ma być wezwaniem do tego, byśmy z tego błędnego koła wyszli. Tą wizją, której plastyczną wersję nadał także, jak już o tym wspomniałem wcześniej, porywający sposób Jacek Malczewski w swoim błędnym kole czy w melancholii. Jezu! Jezu! Za tył kur! Hej! Hej, bracia! Chodźcie koni! Chodźcie broni! Chodźcie broni! Czeka was wołenski dwór Ostał ci się ino sznur Miałeś chamię złoty róg broni Być koni Nic nie słyszą Nic nie słyszą Inogranie, inogranie, jakie się chyciło spanie. <śmiech> Mówiąc o młodej Polsce, koncentrował się pan przede wszystkim na Krakowie, na Galicji i tak to ma pozostać, panie profesorze? No cóż, Raymond i Żeromski galicjanerami nie byli na pewno. <laughs> na to liczyłam. Y a to, że na przykład Żeromski jednak przeniósł się, jeśli można tak powiedzieć, do roli prezydenta niepodległej Zakopanego, republiki zakopiańskiej, to wynikało ze szczególnych warunków jakie w Galicji były, że przyciągali tam, to jest do autonomicznej Galicji przedstawiciele królestwa od takich jak Żeromski do takich jak Piłsudski. No właśnie gdyby podsumować znaczenie Młodej Polski dla dziejów dla tej drogi do niepodległości, to jakby można opisać, bo przecież Młoda Polska to jest ten okres, którego finał to jest rok 1918, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Młoda Polska i jej twórcy mieli szczęście, że ta epoka to był koniec starego, początek nowego. Proponuję, żeby zamiast podsumowania tej epoki sięgnąć do artystycznego świadectwa po latach napisanego, chyba najpiękniej podsumowującego, ten niezwykły czas. Mam na myśli fragment traktatu poetyckiego Czesława Miłosza, gdzie opisuje on w nieporównany sposób ten właśnie Kraków, początku wieku XX i kończy ten opis wyjściem Legionów z krakowskich Oleandrów. Fiakry drzemały pod Mariacką wieżą. Kraków malutki jak jajko w listowiu, wyjęte z rondla farby na Wielkanoc. I w pelerynach kroczyli poeci. Nazwisk ich dzisiaj już się nie pamięta. Ale ich ręce były rzeczywiste. Spinki, mankiety nad blatem stolika. Nieprzemorzonej woli był Wyspiański. Teatr narodu widział jak... U Greków, ale sprzeczności zwyciężyć nie zdołał. Ona przełamie mowę i widzenie. Ona oddaje nas w niewolę dziejów, aż nie jesteśmy osoby. Mniej, ślady, pieczęcie, w których odcisnął się styl. Nam nie zostawił wyspiański pomocy. Dzień ten przygasa. Świece zapalono. Na oleandrach zamek karabinu nie szczęka więcej i błonia są puste. W piechurskich butach odeszli esteci, włosy ich zamiotu chłopak u fryzjera. Stoi na polach mgła i zapach dymu. To jest właśnie happy end dodany do młodopolskich dywagacji, wątpliwości, sporów. Młoda Polska kończy się wyjściem z Oleandrów w świat, do niepodległej Polski. Była to audycja Historia Żywa.